Rozdział 30. Teraz więc wiesz wszystko. Slarty Bartfast podjął beznadziejną i symboliczną próbę choćby częściowego uprzątnięcia okropnego bałaganu w pracowni. Zdjął z jednego ze stosów kartkę, ale nie miał pomysłu co z nią zrobić, więc odłożył ją skąd wziął i papiery natychmiast się rozsypały. Głęboka myśl zaprojektował ziemię, myśmy ją zbudowali, a ty na niej mieszkałeś, podsumował. A w ogoni przybyli i zniszczyli ją na pięć minut przed zakończeniem programu, dodał Artur nie bez goryczy. Tak, stary rozejrzał się po pokoju. Dziesięć milionów lat planowania i pracy poszło na marne. Dziesięć milionów lat, ziemianinie. Czy jesteś w stanie to sobie wyobrazić? W tym czasie galaktyczna cywilizacja może pięć razy rozwinąć się od robaka. Poszło! Westchnął. No tak, dla ciebie to wszystko i tak tylko biurokracja, dodał po chwili. Ale, wie pan, no, to dużo wyjaśnia, odezwał się Artur zamyślony. Przez całe życie miałem niejasne poczucie, że na świecie wydarzają się dziwne sprawy. Dzieje się coś wielkiego, może nawet złego, ale nikt nie chce mi powiedzieć, co to jest. A, to najnormalniejsza paranoja. Mają każdy we wszechświecie. Każdy? Zdziwił się Artur. No, w, jeśli mają każdy, może to coś znaczy? Może gdzieś poza wszechświatem? Może, ale kogo to obchodzi? Przerwał i Bartfast, zanim Artur zdążył zbytnio się rozpędzić. Jestem stary i zmęczony, ciągnął. Ale myślę, że szanse odkrycia, co naprawdę się dzieje w kosmosie, są śmiesznie małe i należy powiedzieć sobie, wybij sobie z głowy marzenia i martw się wyłącznie o to, by zrobić coś pożytecznego. Na przykład ja projektuję linie brzegowe. Za Norwegię dostałem nagrodę. Pogrzebał w stosie rupieci i wyciągnął wielki blok pleksiglasu w którym wygrawerowane były jego nazwisko i mapa Norwegii. Czy to ma sens? spytał retorycznie. Mnie się udało go znaleźć. Całe życie robiłem fiordy. Na krótki czas stały się modne i dostałem ważną nagrodę. Wzruszając ramionami, obracał blok w dłoniach. Potem odrzucił go niedbale w kąt, jednak nie na tyle niedbale, by spadł na coś twardego. Zastępczej ziemi, którą właśnie budujemy, zlecili mi Afrykę i oczywiście robię ją z fiordami, gdyż je lubię, a także jestem na tyle staroświecki, że wydaje mi się, iż nadają kontynentowi przemiłe barokowe kształty. Słyszałem jednak opinię, że fiordy są mało równikowe. <śmiech> mało równikowe. zaśmiał się głucho. A co mi tam? Nauka dokonała kilku zadziwiających odkryć ale wolę być szczęśliwy niż mieć rację. A jest pan szczęśliwy? Nie, w tym sęk. Szkoda, Artur westchnął ze współczuciem. Brzmiało to jak niezły sposób na życie. Gdzieś w ścianie błysnęła lampka. Chodź, rzekł Slarty Bartfast. Myszy cię oczekują. Twoje przybycie narobiło mnóstwo zamieszania. Jak słyszałem, zostało określone mianem trzeciego co do nieprawdopodobieństwa wydarzenia w historii wszechświata. A jakie były dwa pozostałe? Ach, prawdopodobnie zwykłe przypadki, odparł Slarty Bartfast obojętnie. Otworzył drzwi i czekał, aż Artur za nim pójdzie. Artur jeszcze raz się rozejrzał. Potem spojrzał na siebie, na swój zapocony i wymięty strój, w którym w czwartek rano leżał w błocie. Wydaje mi się, że mam ogromne trudności ze znalezieniem sposobu na życie, mruknął pod nosem. Co proszę? Zapytał stary łagodnie. A, nic, nic, to tylko żart.